otrzymujemy od Boga absolutne prawo słyszenia Boga słyszenia Boga nie domyślania się co mówi Bóg nie rozważania nad tym co ewentualnie Bóg chce nam przekazać ale wyraźnego jasnego, klarownego słyszenia Boga nie żyjemy w epoce Starego Testamentu nie żyjemy w epoce Starego Przymierza gdzie Bóg mówił w zagadkach gdzie Bóg mówił w jakichś przedziwnych przekazach tylko żyjemy w epoce, kiedy Duch Święty mówi wyraźnie. I o tym będziemy, e, o tym będziemy dzisiaj mówić. Pierwszą podstawową rzeczą, musimy, e, kiedy patrzymy w Pismo Święte, to pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale pierwszym, w wersecie 22, Słowo Boże mówi, i błogosławił im Bóg, mówiąc. Jak błogosławił Bóg? Mówiąc. Mówiąc. Mówią, ludzie czytają Pismo Święte i mówią, że to jest mowa Boga. To jest jeden z elementów przemawiania Boga. Jeden z elementów. Dlatego, że pierwsi chrześcijanie, trzeba powiedzieć, nie posiadali Pisma Świętego. Nie było napisane jeszcze. Nawet przymierze nie było napisane. Ewangelie nie były napisane. Listy apostolskie nie były napisane. Było napisane tylko stare przymierze, Stary testament, do którego przyjaciele zbory pawłowe nie miały żadnego dostępu. Do Starego Przymierza mieli dostęp jedynie Żydzi. Ale Paweł ruszył na swoją podróż misyjną poza Izrael. Poza Izrael. Zbory, które pozakładał Paweł były zborami pogańskimi. Kościołami, gdzie nie było żyw. Ludzie nie mieli bladego pojęcia, czym jest w ogóle tak zwane pismo święte. Ja tutaj na tej szkole jedną sesję poświęciłem Biblii, mówiłem, czym jest Biblia. Pamiętacie to? E, ale w chrześcijanie nie posiadali Biblii. My posiadamy pismo święte. Jesteśmy w super sytuacji. Mamy wspaniałą sytuację. Możemy dowiadywać się rzeczy, jakby Pismo Święte stanowi lotnisko dla Bożego Ducha, Duch Święty może mówić do nas przez swoje Słowo, ale to jest w ten sposób ujęte, On może mówić do nas przez swoje Słowo. Ale jak mówił Duch Święty, kiedy nie było Pisma Świętego? A w jaki sposób mówił Bóg do ludzi, kiedy w ogóle jeszcze nie było nawet Starego Testamentu? A jak powstał Stary Testament? To są dobre pytania, jak powstał Stary Testament w ogóle? Co to znaczy, że Pismo jest napisane? W jaki sposób Mojżesz zapisywał swoje pierwsze księgi? Wiecie jak? Słyszał Boga. Co, co Bóg robi? Mówi. Bóg mówi. Bóg, Bóg komunikuje się poprzez mowę. To jest początek mówi. a na końcu w ostatniej księdze, w Apokalipsie św. Jana, którą napisał święty Jan, miłowany Uczeń Jezusa. W rozdziale 2, w wersecie 7 jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi. Co duch mówi. Żebyś jakkolwiek chciał to tłumaczyć, to tu nie jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch pisze. Ale co Duch mówi. Jest Ewangelia Jana, w trzecim rozdziale, trzydziestym trzecim wersecie widzimy podstawę mowy Boga. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzydziesty trzeci werset. Jest napisane tak: Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. To Bóg mówi prawdę. Bóg mówi tylko prawdę. Bóg po pierwsze mówi, a po drugie mówi tylko prawdę. A więc mam na Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Uważne słuchanie Boga będzie powodowało, że będziesz słyszał prawdę. Absolutno prawdę. bez żadnych dodatków i bez żadnych zbędnych części. Pełno prawdy, bo to jest Bóg, który mówi po pierwsze, a po drugie mówi prawdę. Teraz w psalmie 85,9 wydamy pierwszą wytyczną psalm. 85, 9. O Bo Boże mówi, chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Po pierwsze, Pan. Słyszenie Boga jest możliwe dla ludzi, którzy uznali Jezusa jako swojego kogo? Pani. Żadna osoba, podkreślam, żadna osoba, która nie uznała Jezusa jako swojego Pana, nie słyszy Boga. To znaczy, Bóg może przemówić do człowieka i przemawia do każdego człowieka. Ale jak Bóg przemawia do ludzi, którzy nie uznali Go jako Pana? Przemawia do nich, Ewangelium. czyli Bóg nie mówi do ludzi niewierzących niczego oprócz tego, żeby przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela i czasami jak ludzie wierzy, niewierzący, którzy uważają się za wierzących religijni ludzie, oni mówią do mnie coś tam powiedział Bóg ja mówię do Ciebie nic Bóg nie powiedział do mnie ostatnio dzwoni pewien człowiek i ten człowiek dzwoni do mnie i mówi do mnie jest dowód na istnienie czyścica. czyli miejsca pośredniego między. Niebem a piekłem. Ja mówię do niego, przyjacielu, zanim się rozkręcisz, chciałbym Ci powiedzieć, że ja mam naprawdę, jestem zmęczony po całym dniu. I jeżeli chcesz się czegoś ode mnie dowiedzieć, to ja Ci powiem. Jeżeli natomiast chcesz mnie o czymś przekonywać, proszę Cię rozłączyć. Nie rozmawiałem ze sobą. Ja naprawdę dzisiaj nie mam tu energii. Na to, aby, tłumaczy, aby bronić się przed czymkolwiek. Tak? Mówię, jest, mówię, ze 2,5 tysiąca moich nauczeń w internecie, włącz sobie, posłuchaj mnie zdania. Ja się chcę dowiedzieć, dobrze, więc mu wyjaśniłem. Na przykład powiedziałem mu, że stanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. stanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Człowiek umiera tutaj na ziemi, a następną rzeczą, która jest, nie jest żadna forma usprawiedliwiania go, ale sąd. Krótko powiedziawszy, jeżeli człowiek nie narodził się z Bożego Ducha, to stanie na sąd Boży i otrzyma stosowną karę, według opuścił na ziemię. Dlatego też jest napisane, że zostały otworzone dwie księgi. Jedna księga to księga uczynków dla tych, którzy nie oddali życia Jezusowi. Oni będą osądzeni przed wielkim białym tronem na podstawie swoich uczynków. I tam nie będzie nagród, tylko kary. A więc im była silniejsza patologia, tym większe cierpienia w gehennie. Ale też druga Księga została otwarta, Księga Życia. I w Księdze Życia są zapisani ci, którzy oddali życie Jezusowi tutaj. I ci ludzie nie staną przed wielkim białym tronem nigdy, ale pójdą automatycznie do nieba i tam w niebie staną przed Trybunałem Chrystusowym, gdzie również zostaną osądzeni na podstawie swoich uczynków, ale głup nagrodą. To bardzo proste. Każdy stanie na sąd Jedni ku potępieniu, inni ku nagrodom. Nie ma miejsca pośredniego. Ale ten człowiek bardzo chciał mnie przekonywać o istnieniu Chrystusa. Więc do niego powiedziałem, jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, to po prostu przesłuchaj fundamentów, które głoszę. A on mówi, ale ja myślałem, że mam słuchać Jezusa Chrystusa. Ja mówię nie! Masz słuchać Artura Cerojskiego, ponieważ Ty nie słyszysz Jezusa Chrystusa. Ty nie słyszysz Jezusa Chrystusa. Musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz. Ludzie, którzy nie poznali Jezusa, nie słyszą Boga. Jedyna informacja, która do nich dociera, to nawróć się. Rozumiecie? Każdy człowiek ma złożone w sobie ziarno wiary ku temu, aby się nawrócił. Każdy człowiek, jest, każdy człowiek ma możliwość oddania życia Jezusowi, ale ponadto, dopiero trzeba chodzić z Bogiem. Trzeba być narodzonym z Bożego Ducha, aby słyszeć tego Boga. Czyli Bóg nie przemawia do ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha ku ich prowadzeniu. Bóg mówi do ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha jedynie ku ich zbawieniu. Tylko ku ich zbawieniu. Dlatego na przykład ja nigdy nie uczę ludzi nienarodzonych, bo po co? Przecież oni i tak niczego nie pojmą. Po Rozumiecie, o czym mówię? Człowiek nienarodzony z Bożego Ducha to nie jest uczeń, a więc się <śmiech> nie uczy, tylko się go ewangelizuje. Jednym z dużych błędów Kościoła jest próba pouczania świata. Pouczamy świat, jak świat ma funkcjonować, ale po co? Przecież świat idzie na zatracenie, ludzie, halo! Czemu chcesz tłumaczyć ludziom, jak mają się zachowywać, skoro oni idą do piekła? Co to za różnica, czy ktoś pójdzie do piekła, przyjaciele, jako porządny, czy jako nieporządny? Ja nie rozumiem. Grzesznik grzeszy i się cieszy. Co mu przeszkadzasz? Czego mu przeszkadzasz? Nie przeszkadzać. Ty prowadź go do Jezusa. Okay? Ale nie tłumacz złodziejowi, że nie należy kradzić. Bo on ma charakter złodzieja. Ja w życiu bym złodziejowi nie tłumaczył, że nie należy kraść. Okej? Okay? W życiu bym tego nie zrobił. Przeszkodziłbym mu w złodziejstwie. Tak? Ale nie tłumaczyłbym mu, że nie należy tego robić. Policja na przykład nie jest od tego, żeby tłumaczyć złodziejom, że się tego nie robi. Dobra, raz sobie że jak się w do podchodzi policja, to mówi: Proszę bardzo, mam takie wrażenie, że tak nie powinien pan kraść. Po prostu. Niech Pan się o pamięta w tym hipodziejstwie. Nie. Policjant bierze pałę i mu przyrżnie przez plecy, jak miło, następnie go skuje tak? i zaprowadzi na komendę, bo jest napisane, że po to właśnie władza pałę nosi. Tak? Kiedyś nosiła mięcz, teraz nosi pałę. Nie po to, żeby przez tą pałę mogły coś zobaczyć, tylko tą pałą się dostaje. Dlatego ludzi należy prowadzić do Jezusa, a nie pouczać ich, ponieważ Duch Święty nie może mówić do ludzi, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha, ponieważ oni mają zamknięty odbiornik. Bóg jest wielkim nadajnikiem, który nadaje ustawicznie. Ale spójrz, może być potężna radiostacja. Może być potężna wieża telewizyjna, może być potężna wieża przekazu e, telefonii cyfrowej, ale jeżeli nie posiadasz odbiornika, to ta wieża dla ciebie nic nie znaczy, ona jest wielka i potężna. Wiecie, my często jak, jak, jak, jak, jak, jak kuchamy w telewizji, to widzimy, ja zawsze lubię popatrzeć na budynki tej telewizji. Tam są ogromne anteny satelitarne, tam są potężne przekaźniki. Ale co z tego, jak nie kupisz sobie telewizora, nawet czarno-białego, za 150 zł w komisie, to nie odbierzesz tych wielkich rzeczy. Bóg jest wielki, Jego głos jest wielki, ale potrzebny jest odbiornik. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jak być dobrym odbiornikiem. Nie o tym, czy Bóg mówi, czy nie mówi, bo Bóg mówi. Bóg mówi, tylko trzeba to odbierać. On mówi cały czas. Cały czas. I mówi prawdę. Prawdę. Bóg nigdy nie ściemia. Bóg nigdy nie wkręca ludzi w coś. Ludzie czytają Biblię i nie rozumieją różnych rzeczy. Na przykład podejrzewają Boga o to, że On robi różne dziwne rzeczy. Jest taki tekst biblijny na przykład. Że Saula, Saul, ponieważ odpadł od Boga, to zaczął go męczyć. Zły duch też odpad. Taki tekst jest. Ale jakby komuś się zechci... i teraz ludzie sobie myślą: O, to Bóg posłał demona, żeby męczył Saula. Bóg posyła demony, to i może to mnie posłał, żeby mnie męczył. Uuu. I teraz, jak wie, czyta takie coś, nie ma bladego pojęcia. Nie chce mu się zainwestować, grosiwa proszę ciebie, w kupienie słownika, a to wystarczy za, za słownik kupić, rozumiecie? Słownik, słownik hebrajsko-polski. Tak, to kosztuje 180 zł. Ale to jest inwestycja życia, słownik. I się bierze ten słownik i się otwiera, i się tłumaczy samemu, co tam jest napisane. Bo niestety ten, co to tłumaczył, rozumiecie? To nie miał odpowiedniego objawienia. I wziął się, pomylił. Czy Wy wiecie, że ludzie się pomylili, tłumacząc mnóstwo wersetów biblijnych? Tylko w tej Biblii przynajmniej jest tysiąc błędów, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Rozumiecie? Tak samo w Biblii, tysiącleci, jak i w wielu innych Bibliach. I ludzie biorą, tak napisano, a ja mówię, a jak powiedziano, się dowiedz. Dowiedz się, co Bóg miał za zamysł, a nie kupuj książki i nie mów, bo tak napisano. Ale źle przetłumaczono. Rozumiecie? Dobrze powiedziano, ale źle przetłumaczono. I w oryginale dobrze napisano to ciekawe. A więc dobrze napisano, ale źle przetłumaczono. I tam nie jest napisane, że duch też od Pana. Tylko tam te wersety określają, że ten demon, który przyszedł, to był z rzędu Jachwę. Tam jest napisane On był z rzędu Jahwe. Co to znaczy? To znaczy, że pochodził z duchowej rzeczywistości, z tej, z której również pochodzi Jachwę pan z duchowej rzeczywistości pochodzi wszystko, przyjaciele, dobre i złe. Lucyfer pochodzi z rzędu Jachwę. Ok? Bóg nie posłał demona, aby męczyć Saula. Demon odszedł od Pana. Saul y, y, y, y, od Pana, a demon po prostu przyszedł. I to był demon z rzędu Jachwem, a nie demon posłany przez Pana Szyba. Rozumiecie, jak ważną rzeczą jest słuchać Boga. <trym> jak ważną rzeczą. Bo tego Boga na się dowie się wysłowników. Kupi, kupi. Hm? Pan Bóg powiedział, żebyś kupił słownik. No, tak. Pan Ci błogosławi, żebyś se kupił słownik w polski i grecko polski Pan Ci błogosławi, żebyś se kupił właśnie takie rzeczy. Żebyś nie kupywał kolejnej, niepotrzebnej Ci rzeczy, tylko żebyś se słownik kupił, aby prawidłowo czytać Biblię. Właśnie tego Bóg chce od Ciebie. Rozumiesz? Tego Bóg chce. To są właśnie prowadzenia pancerza. I widzimy kolejną rzeczą, że trzeba panem człowieka, aby czego człowiek go słyszał, a następnie 85,9 mówi, chciałbym teraz słyszeć. A więc słyszenie Boga jest ściśle związane z czym? Z naszym pragnieniem. A więc, jeżeli chcesz, będziesz słyszał, ale jeżeli nie chcesz, nie będziesz słyszał. Rozumiesz? To nie jest problem z Bogiem, ale problem z twoim i moim chceniem. Bo pamiętaj, Bóg to nie przychodzi w ten sposób do Ciebie, Boży głos to nie jest taki głos, zresztą ja będę o tym mówił dzisiaj na, na, na, na, na tych sesjach, różnie, różnie mówi Bóg, ale my zazwyczaj oczekujemy takiego głosu Boga, że nam łeb urywie. Tak? Ja bym chciał, żeby Pan mi powiedział. Jak byś chciał? Czy Tobie powiedzenie, Boże, kojarzy się z tym, że jakiś anioł bierze łopatę szesnastkę do węgla i fali się w mazak? I mówisz, powiedział Pan, łup! Tak nie ma. Tak nie ma. A wiesz dlaczego? Bo to jest Bóg łagodny. On nie wali, bo przez nas ludzi po głowę. On oczekuje, że zechcemy słyszeć go, tak? Kiedy on będzie do ciebie mówił cichym szeptem Twoim duchu. A żeby słyszeć cichy szept Boga, to trzeba zatknąć buzie swojej psychice, która bez przerwy lata jak wariatka i szuka dostania. Trzeba się uciszyć. Jeremiasz mówi, dobrze jest, kiedy młodzieńc w cichości siedzi tak, i oczekuje Pana. Kto to jest młodzieńc? Tak? To jest odrodzony człowiek. W sumie najmłodszą częścią Ciebie, jeżeli chodzi o obecny czas, to jest twój rodziną człowieka. Bo najpierw niestety powstała Twoja dusza do życia i Twoje ciało, a Twój duch troszkę później. To jest naj, najmłodsza istota w Tobie. A tak naprawdę z drugiej strony najstarsza powieczna. Ale najmłodsza w czasie. Tutaj. To jest najmłodsza istota, młodzieniec. Tak? Dobrze jest, kiedy młodzieniec siedzi w ciszy i szuka głosu pańskiego. A więc Bóg. Mówi do tych, którzy pragną, pragną, pragną. Jeżeli człowiek pragnie, Boże człowiek pragnie słyszeć Boga, to nie ma możliwości, żeby nie słyszał i nie był prowadzony przez Jego głos. Takiej możliwości nie ma. Jak się nawróciłem w 2001 roku, to jedną z pierwszych rzeczy, o której się dowiedziałem, to jest to, że Bóg mówi. Wiecie czemu? Bo to jej przemówił. O to jej przemówił. Jak leczą, usłyszałem Jego głos w sobie. To była nowa rzecz. To nie były moje myśli. Tak, to był jego głos. Ja nie umiałem tego sprecyzować. Ja natomiast wiedziałem jedno, to. Powiedział do mnie Bóg. Powiedział do mnie Bóg. Idąc dalej. W liście do Hebrajczyków. Trzeci rozdział od 7 do 12. List do Hebrajczyków. Trzeci rozdział. Od 3. Do... Trzeci rozdział od 7 do 12. Czytamy tak. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu puszenia na pustyni gdzie musili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. Tak iż przysiągłem w gniewie moim nie wejdą do odpoczynienia mego. Patrzcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Element tutaj użyty jako formuła serce nie oznacza odrodzonego ducha człowieka. Serce trzeba rozumieć w różnych sytuacjach, różnie w różnych Biblii i tu się kłania słuchanie Bożego Ducha. Samo słowo serce to jest greckie słowo kardio, oznaczające głębie. W większości przypadków, szczególnie w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, oznacza to odrodzonego ducha człowieka, ale nie zawsze. I Natomiast w Starym Testamencie nigdy nie oznacza to odrodzonego ducha człowieka, ponieważ tam nikt nie posiadał odrodzonego ducha. Ludzie dopiero zaczęli rodzić się na nowo, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Wstał z martwych. Tak? Pierwsi ludzie narodzeni z Bożego Ducha to apostołowie Jezusa, na których On tchnął i powiedział, weźmijcie ducha mego. Oni pierwsi narodzili się z Bożego Ducha. Oni pierwsi. Oni pierwsi. Rozumiecie? Potem w dniu nicy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I dopiero potem, w wyniku głoszenia Ewangelii, ludzie odradzali się z Bożego Ducha. A więc tutaj słowo serce oznacza głębie człowieka. Głębia to jest również w tym wypadku cała dusza. To jest cała dusza człowieka, czyli najgłębsze istoty człowieka. Zasadniczo chodzi tutaj o duszę do człowieka przylegającą ściśle do człowieczego ducha. I teraz tak. Po pierwsze, to od Ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. To jest werset siódmy, przyjaciele. Werset siódmy. Dlatego tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głosy Go usłyszycie. Czyli od Ciebie, od Ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. To jest bardzo ważne. Nie przestań, porzuć takie modlitwy pod tytułem Panie, przemów do mnie. Rozumiesz? To nie są modlitwy Nowego Przymierza. Dlaczego? Bo Bóg mówi. Musisz uwierzyć, że Bóg mówi do Ciebie. To jest pierwsza podstawowa sprawa. A więc jeżeli ja nie słyszę Bożego głosu, jeżeli ja nie rozróżniam Bożego głosu, to problem leży po mojej stronie, nie po stronie Boga. Nie można modlić się pod tytułem Panie przemów do mnie, bo On mówi do Ciebie. To jest coś takiego, jakby ktoś do Ciebie mówił, a Ty byś patrzył na Niego i miał zatkane uszy, czyli byś nie słyszał, że On mówi. I byś mówił do niego: No, przemów do mnie, no powiedz mi coś, no możesz mi coś powiedzieć? Rozumiesz? Wyjmij korki z uszu. Czytaj z ruchu wak. z uszu. Będziesz mnie słyszał. Rozumiesz? Od ciebie zależy, nie od Boga, bo Bóg mówi. Bóg mówi. Po drugie, możesz zagłuszyć Jego głos. Werset 8 mówi, że można zagłuszyć głos Boga. Posiadasz tak wielką władzę, że możesz nie słuchać Boga. Bóg ci dał wolną wolę. I ta wolna wola doprowadza do tego, że ludzie wybierają, lub nie wybierają Boga. Prawda? To jest wolna wola człowieka. Możemy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, albo nie przyjąć. My do tej pory, Zagadą, dotarliśmy do jakichś 35 tysięcy ludzi z Ewangelią twarzą w twarz, z których tylko mniej więcej 850 osób osobiście przyjęło Jezusa. Rozumiecie? 30, ponad 35 tysięcy głosów bezpośrednich. I to ja mówię tylko przez ostatnie 3 lata. Ponad 35 tysięcy osobistych głoszeń, a tylko jakieś 850 osób odpowiada na wezwany, tak? i oddaję życie Jezusowi. Rozumiecie, na czym polega problem? Że to jest decyzja człowieka. Każdy może to zrobić. Na jednych spotkaniach siedzą ludzie, którzy nie oddają życie Jezusowi i którzy oddają życie Jezusowi. Po prostu. To jest wola człowieka. Nie można tego złamać. Tego, to jest nie do złamania. Bóg nigdy nie złamie woli człowieka. Od początku ustalił e, zasadę wyboru. W Ogrodzie Eden została ustanowiona zasada wyboru, która jest fundamentem miłości. Pamiętajcie, wybór jest podstawą kochania. Prawo wyboru jest podstawą kochania. Tak? W Ogrodzie Eden zostaje posadzone drzewo poznania dobra i zła i Bóg wyraża swoją opinię i mówi, z tego drzewa nie jedzcie. Tak? Na co to drzewo wziął tam posadził? Moje pytanie jest. Po co posadził te drzewo? Mógł nie posadzić tego drzewa. Wiemy, że to On wymyślił te drzewo. Tak? To On wymyślił te drzewo. Po co On wymyślił te drzewo? Jakaś pułapka? Nie, to nie jest pułapka. Bóg to nie jest pułapka. Bóg to nie jest przewrotna istota. Bóg te drzewo tam posadził, bo Bóg jest miłością. Tak? A miłość trzeba wybrać. Dlatego się mówi, wybranka mojego serca, wybranek mojego serca, tak? Miłość się wybiera. Miłość nie jest się przyporządkowana. Od, po prostu jestem i kocham, tak? Nie. Wybieram obiekty mojej miłości. Mówię na pułapie ludzi. Wybieram obiekty mojej miłości. I Bóg oczekiwał wyboru od ludzi, że oni wybiorą Jego i będą chcieli Go kochać. A więc Bóg, Chce, abyśmy wybierali. I ósmy, roz, ósmy werset mówi, że możesz zagłuszyć Jego głos. Masz do tego prawo. Zagłuszenie świadomo Jego głosu to bunt. Teraz posłuchaj. Zagłuszanie głosu Boga jest buntem. Jeżeli my, posłuchajcie, po dzisiejszych sesjach, dzisiejsza sesja jest dla Ciebie dniem sądu. Jezus powiedział, przyszedłem przynieść sąd. Przynieść sąd. Sąd jest I dzisiaj, i Na czym w ogóle polega nauczanie, żebyście zrozumieli je bardzo dobrze. Nauczanie, bo jesteście w różnych e, denominacjach i w różnych formułach e, e, kościelnych. Nauczanie nie polega na tym, że przynosimy ludziom jedynie informacje. Nauczanie polega na tym, że konfrontujemy innych ludzi z prawdą Bożą. I to się nazywa sąd. To się nazywa sąd. I dzisiaj tutaj następuje pewnego rodzaju sąd, ponieważ dzisiaj, po tych trzech sesjach, ty będziesz wiedział, jak służyć Bogu. Ty będziesz wiedział w tych procesach. Jeżeli nie wiedziałeś do tej pory, to na pewno będziesz wiedział. A więc, kiedy pójdziesz do nieba i staniesz przed Jezusem i On powie, no dziecko moje, obejrzymy twoje życie i zobaczymy, na jaką nagrodę zasłużyłeś, tak? I na przykład zobaczysz siebie, w wielu przypadkach, że masz włożone takie duchowe korki w uszy, rozumiesz? To te korki nie będą niewidzialne, tylko będą miały, miały wielkie takie uchwyty. Rozumiesz? I się tym mówi, zobacz, miałeś uchwyty, mogłeś wziąć całą konią i wyjąć korek. Czemu nie wyjąłeś? I będziesz musiał niestety przyznać Bogu prawdy, bo będziesz nie chciał Cię słyszeć. Nie wyjąłem, bo nie chciałem. I to się nazywa błąd. I człowiek buntu, człowiek buntownik swojej duszy, on nie dostanie korony. A ja chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli korony w niebie. Rozumiecie? My nie tylko mamy iść do nieba, ale mamy iść po korony. Ludzie, to jest za mało, że idziemy do nieba. My mamy iść po korony. Bo to, jaką nagrodę otrzymamy w niebie, będzie predysponowało nas do życia w wieczności w tej formule, którą otrzymamy od Boga. Ja nie chcę w niebie, bez przerwy, być człowiekiem, który otwiera i zamyka się, którzy tam przychodzą, wiesz o co chodzi? Ja nie mam takich ambicji być tylko oddźwiernym, tak? Woźny, niebiański woźny, Artur Cerovski. Przyszedł, wyszedł, przyszedł, wyszedł. Rozumiesz o co chodzi? Ja nie chcę tak. Ja chcę inaczej. Ja chcę bliżej Chrystusa. Ja chcę razem z Nim dzierżyć laskie żelazne. Chcę razem z nim, chcę blisko, tak? Nie chcę się z nim porozmawiać przez teleporty, chcę blisko, chcę bliskości. Chcę bliskości, dlatego chcę uważnie go słuchać. A więc, jest napisane, nie zatwardzajcie głębi waszej, jak oni, ci Izraelici, którzy na pustyni, zatwardzali swoje uszy. Następna rzecz to jest to, że jest zrozumiały, ponieważ On mówi do Ciebie w takim tonie, jak objawił Ci się w znakach, cudach i przejawach mocy dotychczas. Posłuchaj. Bóg mówi do Ciebie w takim tonie, jaki Ty rozumiesz, a więc nie możesz sobie myśleć, że Bóg do Ciebie mówi w sposób niewyraźny. Werset dziewiąty. Pokazuje nam, że Bóg każdego człowieka uczy od samego początku swojego Płonu Głosu. To znaczy, tak jak się narodziłeś z Bożego Ducha, wtedy usłyszałeś Jego głos. Każdy z nas, kto się narodził z Bożego Ducha, usłyszał Boga. To jest bardzo proste. Chrześcijanin przynajmniej raz w życiu usłyszał Boga. Wtedy, kiedy przyjął go jako Pana i Zbawiciela. Wtedy, kiedy uznał siebie za grzesznika, wtedy, kiedy uznał, że Jezus umarł za Jego grzechy, wtedy, kiedy uznał, że Jezus stał zmartwy i wtedy, kiedy ogłosił, że Jezus jest Jego Panem. Przynajmniej raz każdy chrześcijanin usłyszał w swoim życiu Boga. Przynajmniej raz. I ten raz jest podstawową definicją tonu głosu Boga wobec Ciebie. A więc Bóg będzie do Ciebie mówił tylko tak, żebyś go Bóg zrozumieć. Bóg nie będzie do Ciebie mówił w zagadkach, Bóg nie będzie do Ciebie mówił tak jak do mnie, bo ja nie wiem jak do Ciebie mówi Bóg. On mówi do Ciebie tak, żebyś tego zrozumiał. Jeżeli ktoś jest Polakiem, Duch Święty mówi do niego po polsku. Jak ktoś jest ee, Anglikiem, Bóg do niego mówi po angielsku. Rozumiesz? Jak ktoś pochodzi ze slamsów życia, Bóg do niego będzie mówił w slangu. Rozumiesz mówię? Jak ktoś jest człowiekiem, który jeździ na deskorolce, nie czy ktoś z was kiedyś czytał Ewangelię Jana przetłumaczoną dla, e, dla, dla skejtu. Czytaliście takie coś? Brawo! Halinka czytała. Kupcie sobie to. To jest książka pod tytułem Dobra czytanka według zioła Janka. Rozumiesz? To trzeba mieć. To trzeba rozumieć. Bóg to człowieka, który ma krok tutaj, rozumiesz, I, i, i, i zachowuje się, rozumiesz, tak, mówi tak, właśnie. Ludzie myślą, że Bóg mówi do każdego tak samo, nie, nie mówi. Tam jest tak fajnie napisane, czwarty rozdział Ewangelii według świętego Jana, tak? Że posuwał do przodu Jezus, obszaił kopitkę, podbił do niej i mówi, siema, byś mi nalała mu kubeczek. Rozumiesz? To no. jest tak opisane. <śmiech> Wiesz dlaczego? Dlatego, że czternastolatek tak rozumie rzeczy, na przykład. Tak rozumie rzeczy. On nie rozumie pojęcia niewiasta, onegdaj, albowiem. Tak się nie mówi do czternastolatka. Tak się nie głosi latka jak będziesz się czternastolatką, czternastolatką, rozumiesz, to nie wygląda jak kurator, bo nie będą chcieli Cię słuchać, tylko wyglądaj jak oni i mów jak oni. Tak, możesz być prawdziwym duchowym ojcem z krokiem domu. to jest w ogóle możliwe. A wiesz dlaczego? Dlatego, że wśród Żyd Żydów jest się jak Żyd, wśród Greków jak Grek, wśród tych podzakonem jak się było podzakonem, a wśród skejtów jak skate. Tak, tak się żyje i tak się funkcjonuje i to jest Boża Prawda. A więc Bóg mówi do Ciebie w tonie, który Ty zrozumiesz. Jak jesteś człowiekiem prostym, to będzie mówił prosty sposób. Jak jesteś profesorem, to będzie mówił po profesorsku do Ciebie, rozumiesz? On będzie do Ciebie mówił w Twojej gwarze. On będzie do Ciebie mówił w Twoim rozumieniu, bo to jest dobry Bóg. Nikt do mnie nie powie, że Bóg mówi w sposób niezrozumiały, bo Bóg do mnie mówi w sposób zrozumiały, na moim poziomie mówi Bóg. Ponieważ Jezus to jest sługa Król, On się uniżył, On pokazał jak się myje nogi apostołom. On przychodzi do człowieka na pułapie jego zrozumienia, a więc żaden wierzący człowiek nie może powiedzieć, że Bóg do Niego mówi niezrozumiale, to jest niemożliwe. Po czwarte, jest napisane, że przez to, że Bóg do Ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z Twoim życiem. Werset 10. Spójrz na werset dziesiąty. Dlatego miałem wstęp do tego pokolenia i powiedziałem, że zawsze ich zwodzi serce, nie poznali dróg moich. Co On mówi tutaj? On mówi do nich o ich stanie. A więc, jak przede wszystkim mówi Bóg? Mówi zgodnie z Twoim stanem. Ludzie mówią, Bóg do nie mówi. I cały czas mówią o innych ludziach. Cały czas mówią o różnych sytuacjach. A Bóg przede wszystkim mówi o Tobie do Ciebie. Podstawowy głos Boga to nie jest głos mówiący, o rzeczach, które są na zewnątrz Ciebie. Ludzie przychodzą do Boga i mówią, wyjaśnij mi to albo tą sytuację. A Bóg mówi, ale chciałem porozmawiać o Tobie. Ja Cię lubię, porozmawiajmy o Tobie. Rozpatrzmy Ciebie, kocham Ciebie, chciałem o Tobie porozmawiać. Czy Wy zauważyliście przyjaciele? I tylko mówię o elklawie Kościoła. Jak trudno jest w Kościele znaleźć ludzi, którzy lubią, Porozmawiać o sobie. Najłatwiej rozmawia się o kim? O kimś. Ludzie zapomnieli o słowie, które mówi: Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Przerobili je na Wyznawajcie grzechy jedni drugich. Przypominają grzechy jedni drugich. Świetnie widzą grzechy jedni drugich. Ale Bóg. W swoim tonie głosu mówi do Ciebie o Tobie. To jest podstawowa rzecz. Od kiedy chodzę z Bogiem, najwięcej Bóg mówi do mnie o mnie. Powiem Ci więcej. Zupełnie niewiele do mnie mówi o tym, co się dzieje na zewnątrz. Właściwie 80% mojej moje rozmowy z Bogiem to jest na temat mnie. A wiesz dlaczego? Bo ja jestem dla Niego najważniejszy, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli byś nakreślił taki kwadrat, w którym stoisz tylko Ty, rozumiesz? to to jest właśnie to, o co chodzi, bo On widzi Ciebie, On widzi Ciebie, dlatego ja wiem jedno, że silny Kościół to silni chrześcijanie, silny Kościół to silne jednostki, ja nie wierzę w coś takiego, że zbieramy ludzi i robimy tak zwaną zbiorową wizję, mamy zbiorową wizję, jesteśmy tłumem teraz, nie, ja wierzę w silne jednostki, My szkolimy ludzi w ten sposób, aby chrześcijanin był w stanie zejść na dno piekła i tam założyć kościół w piekle. To jest uczeń czasów końca. Uczeń czasów końca. Kiedy byłem w Legii Cudzoziemskiej, najbardziej szanowaną grupą żołnierzy byli tak zwani paraszuci. To byli ludzie, którzy byli zrzucani. Na tereny wrogie armii francu rządowi francuskiemu, na tereny, gdzie rebelnie powstawały, w francuskie i tak dalej. I to byli ludzie, którzy zakładali swój plecak, brali swój nóż, rozumiesz? I byli zrzucani tam z samolotu. Oni wpadali tam w dżungle i oni mieli za zadanie zrobić tam porządek. I kiedy my ich widzieliśmy, jak oni szli, tak? To wiecie co? Oni mieli czasami niewysokie stopnie, bo nie mieli żadnych wysokich stopni, ale z nimi się wszyscy liczyli. Rozumiesz? Nikt im nie zwraca uwagi. Na przykład, że mają po podwijane podnie, że chodzą w trampkach, że noszą papierosy po prostu powkładane pod pagony. Nikt nie zwraca im uwagi. I oni szli i szedł oficer w czarnym kepi, bo w czarnym kepi, czyli w tych czarnych, cz czapce, kepi się nazywa, w czarnej czapce chodzili oficerowie i szedł oficer i oni szli, jak ja za to zobaczyłem patrzą, po podwijane, tatuaże, rozumiesz, gęby porżnięte bagnetami i idzie ich taka grudka wszędzie wie, wiesz, jakby ich wypuścili dopiero z więzienia, człowieku. i oni, wiesz, do gołych głów salutują, oficery od odsalutują, ja mówię, ale jazda, chcę być jadłowi. To była pierwsza moja jak ja siedziałem w teleginie mówię, sam to się mówię, tak chcę mieć. Wiesz, tak chcę mieć. Ja tak chcę mieć. Bo ten człowiek jest w stanie być zrzucony sam w dżungli i on tam będzie robił porządek. Chrześcijanin słyszący Ducha Świętego jest jak Rambo. A kiedy jednoczy się z innymi takimi rambo jak oni, to powstaje niezwyciężony Kościół Boga Żywery. Niezwyciężona grupa ludzi, którzy stają przy sobie jak mur i są w stanie dokonać znaków cudów i potężnych dzieł mocy. Dlatego, że żaden z nich się nie wycofa. Czemu? Bo każdy z nich jest indywidualnie prowadzony przez Bożego Ducha. Tak? O to chodzi, żeby tworzyć takich ludzi, takich ludzi, a nie ludzi zależnych od teraźniejszego wieku swego, od systemu religii. Rozumiem, co chodzi? Religia, co to jest religia? Rozwal to kopniaki i idź dalej. Rozumiesz? Bo Pan nie mieszka w świątyniach rękami zbudowanych. Rozumiesz? Rozwal to idź dalej. Bóg dawno temu pokazał mi, że religia to zaraza i mam zero szacunku jakiejkolwiek religii. Będąc w podstawówce, wkradłem się do kościoła w moim kolorze. I tam była I wkradł się na wonę. I miałem magnetofon marki Emilia. A tam był taki wzmacniacz na takich pięć dzióbków. Było wyjście pod wzmacniacz. I ten było wyjście pod wszystkie kolikki Ja tam podłączyłem swój magnetofon. I wyszedł ksiądz i mówi pan z wami. I wtedy był taki modna, modna muzyka zespołu juru i on mówi, Pan z Wami, a ja ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Jak poszły za mną wszyscy co przodnieku, szedłem z tym magnetofonem, ale ja się nie mogłem jakoś powstrzymać. Ja byłem antyreligijny już podstawić w tej Jezusa nie znam. A miałem coś takiego w sobie, że mnie szlak trafia na ten cały plikt. Mnie matka opowiadała, że ja w wieku czterech lat, podczas mszy, poszedłem, wyszedłem do przodu i zwaliłem ciepły mikrofon z ołtarza. Od małego coś miałem. Byłem ja predysponowany. Odkryłem to w sobie po latach. Rozumiesz? Ten gniew. Potem przecież to widzisz, że Jezus też taki. Wchodził do świątyni i rozwalał im system. Rozwalał im system. Rozwalał system. Rozwalał system. Wiesz co za to Jezusa ukrzyżowali? Bo im system rozwalał. Jak on by tylko sobie uzdrawiał chorych, wypędzał demony i przycieszał zwartych, to by go w życiu nie ukrzyżowali. Ale on wjechał! To mnie rozumie, I mówi, Ha ja, ja jestem! Rozumiesz? To Bóg... Wiecie, że Jezus to Bóg, a Bóg to jest. Wiecie, że wszystko co robił Jezus było z zamysłów Boga? Słyszycie przyjaciele? Rozwałka systemu religijnego była w zamyśle Boga. Jak ja dzisiaj słyszę ludzi ekumenicznych, którzy mówią, Spotkajmy się gdzieś tam razem. Umówmy się. Umówmy się jakoś. Ja mówię, jak się mogę z tobą Jestem twoim bratem w Chrystusie. Ja mówię niewątpliwie. Jesteś moim bratem w Chrystusie. Ale ty nie chcesz rzeczy Ojca. Tak jak ja chcę. I w związku z tym mamy pewien kłopocik. Mamy pewien kłopocik. Kocham Cię, szanuję Cię. Jestem w stanie położyć za Ciebie życie, ale nie pójdę z Tobą na kompromis i będę Ci mówił prosto w oczy, że jesteś w błędzie i zamiast mieć koronę w niebie, tak? dostaniesz miotwe do zamykania. z tej miłości. A więc Bóg, kiedy mówi, to mówi do ciebie, abyś Ty poznał Jego plany, cele i dążenia. Ty, żebyś poznał. Ty, żebyś poznał. Niekoniecznie, żeby poznał je ktoś na razie. Na razie Ty. Przede wszystkim Ty. Chcę, żebyś zrozumiał, że Bóg mówi, abyś Ty był zbudowany. On chce budować Ciebie. On Ciebie tak bardzo kocha, że chce Ciebie budować swoim głosem i prowadzić Ciebie swoim głosem. Jesteś Jego uczniem. Następnie. Przez słyszenie Bożego głosu nie ma opcji, aby trwać, bez słyszenia Bożego głosu, nie ma opcji, aby trwać w Bożym odpocznieniu. W szalomie, to jest mówi werset jedenasty. Tak już przysiągłem w gniewie moim nie wejdę do odpocznienia mego. Jeżeli ktoś nie słucha głosu Boga, nie może trwać w odpocznieniu. Wielokrotnie ludzie przychodzą o pastorze, pomóc się o mnie, żebym miał pokój. Ja mówię pokój Boży, nie ma takiej modlitwy o pokój. Wiecie? Nie można się o kogoś pomodlić, żeby miał pokój, ponieważ pokój jest nam dany, Jezus powiedział, że przyniosłem wam pokój, tak? Dałem wam pokój, dałem wam pokój, macie pokój, który przewyższa wszelki rozum, on jest dany! Dany! Czemu nie mamy pokoju? Ponieważ nie wchodzimy w ten pokój. Żeby wejść w pokój, musimy znać drzwi wejścia w pokój. Nie możemy znać drzwi, jeśli nie słyszymy Bożego Głosu, bo Bóg dał pokój, tak ale trzeba Go słyszeć, żeby pokazać Ci jak w Niego wchodzi. To jest bardzo proste. Doświadczyłeś pierwszego elementu pokoju wtedy, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha i uświadomiłeś sobie, że grzechy Twoje są przebaczone. Zgadza się? O, mam pokój, nie zostanę ukarany za moje grzechy. Hallelujah. Ale to jest kawałek pokoju. Co z tego, że ty wiesz, że nie, zostałeś, że nie dostaniesz ukarany za swoje grzechy, jak się boisz, czy przetrwasz do pierwszego? Rozumiesz? I masz rozwolnienia finansowe, na przykład. I co ty? ty, ty? Tak, idę do nieba, tam radę nie tam radę do pierwszego. Albo się trzęsiesz przed chorobami, albo się trzęsiesz pod przed inną formą nieszczęścia. Rozumiesz? To nie tak. Pokój jest ogromnym zakresem, działającym we wszelkie dziedzinie. Słowo użyte do tego szalom, szalom. Słowo szalom oznacza pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z samym sobą, zaopatrzenie, uzdrowienie. Rozumiesz? To znaczy mieć szalom, jak dzieci się pozdrawiają. Szalom. To znaczy życzę Tobie, aby Twoje życie było pełne pokoju Jachwem. Szalom. Jezus mówi. Nie bój się, ja przyniosłem Ci pokój. Jestem w Tobie, jestem pokojem, ale żeby wejść w ten pokój trzeba słuchać uważnie dyrektyw Bożych, bo w innym wypadku jest się w różnego rodzaju błędach. Następnie werset 12 mówi, że Boży głos jest dla nas dostępny przez wiarę. Baczcie bracia, żeby nie było w czasem w kimś z was złego, złej, niewierzącej głębi, która by odpadła od Boga żywego. Odpadnięcie od Boga żywego nie ma nic wspólnego z tak zwaną teorią grzechu śmiertelnego, bo jak już mówiłem wam, nie możesz odpaść od Boga. Ale, możesz absolutnie stracić z Nim wszelki kontakt i utracić możliwość bycia błogosławionym i szczęśliwym na ziemi. Odpadnięcie od Boga żywego oznacza nierozpoznanie możliwości działań Boga w twoim życiu. Nieumiejętność. I wielu chrześcijan po prostu nie wie jak ma żyć, bo nie słyszy głosu Boga. Nie wie jak ma żyć. Bo Bóg daje konkretne wytyczne. Zobaczcie. Najważniejszą rzeczą na tym świecie jest informacja. Informacja. Zyskujemy rzeczy przez informację. Nie ma rzeczy, która jest ważniejsza niż informacja. Jeżeli posiadamy informację, jesteśmy w stanie na podstawie naszej decyzji wykorzystać tą informację i skorzystać z tego, co ta informacja dla nas niesie. Na przykład zostajesz poinformowany, rozumiesz? że w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca będzie ulga podatkowa w wysokości takiej i takiej, jeśli zrobić to czy tamto. I teraz ktoś, kto ma głowę na karku, to on to po prostu zrobi. Albo potem ta ulga się skończy, bo tak zarządziło prawo. Był taki moment na przykład w naszym kraju, że weszła taka ustawa i ona była bardzo krótką chwilą. Ta ustawa mówiła, że jeżeli ktoś jest lokatorem spółdzielni mieszkaniowej, to może wykupić mieszkanie za przysłowiową złotówkę. I my nasze mieszkanie wykupiliśmy za przysłowiową złotówkę. Rozumiesz? Mieszkanie, które było warte dużo pieniędzy, zostało, wykupiliśmy je za przysłowiową złotówkę. A potem ta ustawa została wycofana i dzisiaj już nie można kupić sobie mieszkania za przysłowiową złotówkę. Nawet jak jest się że nie lat. Rozumiesz? To po prostu się skończyło, wykorzystaliśmy promocję. Bo co? Doszła do nas informacja? Ale fakt, To, że ta informacja do nas doszła, to jeszcze nie oznaczało, że już mieszkanie jest nasze. Musieliśmy teraz uwierzyć tą informację. Musieliśmy wzbudzić w sobie pewność, że właśnie tak jest. W innym wypadku byśmy nie wykorzystali tej informacji. Żeby słyszeć Boga, trzeba wierzyć, że Bóg mówi. Że Bóg mówi wyraźnie. Że Bóg mówi prawdę. Trzeba wierzyć. Wiecie, że trzeba wierzyć, że się słyszy Boga? Bo wszystko się dzieje przez wiarę u nas. Ludzie mówią, że są rzeczy, które się dzieją nie przez wiarę. Nie ma rzeczy nie przez wiarę. Wszystko się dzieje przez wiarę. Wiara jest różnie uwalniana. Ostatnio jeden nasz znajomy, który jest bardzo dobrym kucharzem, powtarzam to już kilkakrotnie, jest bardzo dobrym kucharzem. On wyjechał za granicę, pracował za granicą, wrócił do Polski i nie mógł znaleźć dobrej pracy. I poszedł do piekarni. I w tej piekarni ciężko pracował, ale narastała w nim po prostu frustracja w związku z tym. Bo to jest człowiek, który z Bogiem chodzi. I tu święty zaczął do niego mówić, to nie jest w ogóle dla niego praca. No, bo po co ty tutaj robisz? Ale on pracował, no bo jest żona, bo jest dziecko, bo jest drugie dziecko w drodze. Trzeba pracować, trzeba pracować. No to on pracuje. Ale to w nim narasta, to w nim narasta, to w nim narasta i któregoś dnia przyszedł do domu i powiedział do żony tak, Zwalniam się z tej pracy. A jutro będę miał następną pracę. Po czym wziął telefon, zadzwonił do szefa i mówi, "Zwalniam się, nie idę do pracy jutro. Żadnej informacji o pracy. Następnego dnia jest telefon do Niego z dobrej restauracji w tym mieście. Czy zechce Pan być kucharzem? Wiesz co to znaczy? To znaczy, że tak działa wiara. Ryzykowne historie, co? Wpieniające dla naszej układanej duszy. Wiara jest wpieniająca w świecie. Wiara jest denerwująca dla naszej psychiki, która chce mieć poukładane wszystkie rzeczy od A do Z. Rozumiesz? Ale sprawiedliwy mój, mówi Pan, a sprawiedliwy to jest ten, który narodził się z Bożego Ducha. Sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. Z wiary, z wiary. Dlatego ta szkoła się nazywa szkoła wiarę, a nie szkoła na dzień. Prawidliwy mój z wiary żyć będzie. Boży głos jest dla nas dostępny przez wiarę. Przyjaciele! Pierwszej Mojeżdżowej 3-1-4